Nauka XXI wieku to podcast na temat fascynujących zagadnień z dziedziny fizyki, biologii, astrofizyki i matematyki. Nauka XXI wieku to podcast, którego możecie słuchać poprzez stronę nauka.vt.pl, ale również na żywo od czasu do czasu w studiu Radio Fnet przy krakowskim przedmieściu. I tutaj możemy się spotkać więcej osób. Właśnie dzisiaj jest z nami profesor Marian Kozielski, mój tata. Witam serdecznie. Dzień dobry. I został z nami Marek Mazurkiewicz z Wikipedii, który opowie nam o różnych, no będzie czytał między innymi Wikipedię, bo tutaj Tutaj sporo będzie informacji zawartych właśnie w Wikipedii. Bo tematem dzisiejszej naszej rozmowy będzie kod DNA. Ostatnio dużo w mediach się mówi o, o tym, że o tym nowym odkryciu, o rewolucji w biochemii wręcz. Bakteria z arsenem w DNA. Takie są tytuły informacji. I taki zresztą nagłówek informacji w Wikinews można znaleźć. Ja może przeczytam ten fragment. Czwartek 2 grudnia 2010 roku. Na specjalnej konferencji prasowej naukowcy z amerykańskiej agencji kosmicznej donieśli o odkryciu bakterii, w której kodzie genetycznym zidentyfikowano arsen. To pierwsza znana forma życia na Ziemi, w której pierwiastek inny niż tlen, węgiel, wodór, azot czy fosfor składa się na strukturę DNA. No my aż tak dokładnie o tym odkryciu nie będziemy mogli pomówić, ale myślę, że warto powiedzieć o tym, czym jest właściwie DNA, bo to jest odkrycie fizyków, a nie biochemików, prawda? Tak, prawda. Właśnie tutaj dzięki metodom badań fizycznych, konkretnie promieniami rentgenowskimi, promieniami X, ustalono i zbadano dokładnie, w jaki sposób są zbudowane te właśnie komórki, nie komórki, tylko cząsteczki DNA, które są właściwie kodem, całego mhm. organizmu żywego. No ale jak to możliwe? Przecież e, o ile się nie mylę, to promienie rentgenowskie niszczą ten kod, prawda? To one znaczy, tak, są szkodliwe. E, oczywiście, no w sumie niszczą, ale przez jakiś czas można jeszcze nimi przy słabym, słabej wiązce, odpowiedniej długości mhm. fali i natężeniu można, można jeszcze, że tak powiem przez pewien czas badać. I takimi impulsami można, można badać co już to nowe. W każdym razie y, y, to jest y, powiedzmy trudność dodatkowa, która y, trudność doświadczalna, ale mm -hmm. zasadnicza rzecz było zbadanie, w jaki sposób, jak to się dzieje, jak to jest, że tak mała y, taki mały y, mikroskopowy fragment komórki, czyli DNA że może kodować cały, cały, mhm. cały organizm, prawda, łącznie z kolorem oczu, z przyszłym na przykład człowieka zamiłowaniem do muzyki. Mhm. Ja tutaj się śmiałem, tak, tak. Że, to, że tam zakodowany jest kolor włosów i to kiedy te włosy wypadną, tak? Też, też. też. Może na, na początek posłuchajmy i sprawdzimy po raz kolejny Wikipedię, czy ona się nie myli. Mamy mhm. tutaj w studiu profesora, który będzie w stanie powiedzieć, czy, czy ta definicja zgadza się z tym, co on o tym myśli. A Marek, może ty przeczytaj, co to jest, co to jest DNA. Pod hasłem DNA znajduje się przekierowanie, bo to jest tylko skrót, który kieruje nas do hasła kwas deoksyrybonukleinowy. I właśnie od tego pochodzi ten skrót. Jest to wielkocząsteczkowy, organiczny związek chemiczny, należący do kwasów nukleinowych, występujących w chromosowach i pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych. Na razie się zgadza. Zgadza się. Jest to bardzo taka, że tak powiem... Ogólna. Ogólna definicja. No, ale już taka jest trochę zawiła, już trochę już, nie bardzo wiadomo. Już, właśnie, to... już jest na, w takim sposób podana, że, że jest ścisła, ok, jest w porządku. Ale dla przeciętnego słuchacza mało, że tak powiem, inspirująca. No tak, bo to tak, jakbyśmy się dowiedzieli o Warszawie, że to jest miasto w Polsce. Prawda? Tak, miasto o tyle i tyle mieszkańców, mhm. prawda? Że ma najwyższe budynki tego i typu, prawda? Więc taki opis byłby bardzo dokładny, okej, okay, w porządku, ale dla przeciętnego yy, słuchacza, czy czytelnika, czy odbiorcy, Ważne jest ta otoczka, prawda? To, no właśnie, znaczy, jak jedziemy do tego jakie miasta, ma to znaczenie, jaką ma historię, mhm. prawda? jak, to, jak ono powstało. Wtedy zaczyna to być ciekawe. Natomiast podanie takich surowych wartości liczbowych określających bardzo dokładnie oczywiście jest to bardzo potrzebne w nauce, tylko się posługujemy takim językiem, który dlatego między innymi jest mało zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy, przeciętnego, to znaczy mówi się, że, że naukowcy posługują się jak gdyby swoim żargonem, no to jest ten żargon, który przeciętnemu obywatelowi nic nieraz nie mówi, a odwrotnie zniechęca do danego przedmiotu. Natomiast dla kogoś, kto pracuje w tej dziedzinie jest to konieczne właśnie takie precyzyjne podanie, bo ta cała otaczka dla niego, on zdaje sobie sprawę, jakie to ma znaczenie, ale dla niego, dla pracy dalszej nad tym zagadnieniem ważne jest, żebym znał szczegóły i znał dokładny opis zagadnienia, którym się zajmuje. Mhm, no ale może spróbujmy w takim razie opowiedzieć. A no właśnie, z prostymi żołnierskimi słowami, co to jest DNA. No więc już tak, jak wspomniałem, jest to dosyć skomplikowana w postaci takiej podwójnej spirali cząsteczka, taka olbrzymia cząsteczka w kształcie wydłużonym, tak jak schody takie są, mają takie schody, są spiralne, więc podobnie jest zbudowana cząsteczka DNA, na której są, która, w której są zakodowane wszystkie elementy, elementy przyszłego y, organizmu. Czyli to taki program jest, tak? Jest to program, dokładnie program, ale zapamiętany w postaci tej właśnie komórki biologicznej. No ale to zaraz, to każda to komórka składa rzecz. się z tego DNA również? Każda komórka ma w swoim jądrze właśnie to samo Aha. DNA. I teraz niektóre fragmenty tej właśnie, tej spirali podwójnej, podwójnej trzeba dodać. właśnie zawierają, poszczególne fragmenty zawierają odpowiednie informacje do budowy takich czy innych komórek. Na przykład do budowy komórek skóry, czy do budowy komórek Aha. oka, czy do jeszcze innych, prawda, do wszystkich rodzajów. I one się uaktywniają podczas yy, wtedy, kiedy człowiek powstaje w łonie matki, prawda, to te poszczególne, dzielą się te komórki, prawda, jedne przyjmują funkcję bycia komórkami skóry, inne, ale mają te same DNA, wszystkie komórki, dlatego z, nawet fragmentu włosa można odczytać całego, że tak powiem, całą informację o człowieku właśnie w tej komórce DNA. To jest, to jest A cudowne, jak, jak, jak duże to jest? Jak, jak to, to jest wielkości, no, właśnie, włosa? Czy... No nie, to jest dużo, dużo mniejsze, to jest komórka, no prawda? Tak, o, tak. właśnie, może coś. Wikipedia nam podaje, co prawda, bez źródła, więc tutaj należy uważać, należałoby to sprawdzić. 180 cm DNA miałoby ludzkie po rozwinięciu całego związku. Tak jest, ale ono, komórek, ono tak? jest w jednej komórce. W jednej komórce, w jednej komórce jest... Jest w jądrze jeszcze, w jądrze, dodajmy, powiem, tak. Powiem tak. jest tak splątane, z, z, mhm. zciśnione, prawda, że mieści się w bardzo małych y, ułamkach milimetra y, objętości. prawdzie można to rozwinąć, tak jak tutaj kolega słusznie zauważył, prawda? I y, y, y w sumie to by było ile tam? Wyszło? 180 centymetrów. 180 cm, czyli prawie dwa metry długości. Hmm. Sama komórka po rozwinięciu, by, e, nie komórka, tylko znaczy taka cząsteczka. kompletna rozwinięta. Cząsteczka, taka tak, podwójna z kompletną, podwójna informacją. Spirala, z kompletną mhm. informacją o wszystkim. Czyli widzimy, że tam się mieści olbrzymia ilość informacji. No jest to w pewnym sensie, prawda, analog płyty CD, który, na której jest zapisany program, tak jak powiedziałeś, mhm. prawda? Program program budowy całości. To jest cudowna rzecz, że natura w sposób zupełnie bez ingerencji. No mówi się właśnie, że to była ingerencja istoty wyższej, ale nauka nie zakłada tego i nauka pokazuje, w jaki sposób sama natura doprowadziła do po pierwsze do powstania pierwszej takiej cząsteczki mhm. DNA na, na, w ogóle na Ziemi na Ziemi, powiedzmy, czy we przechwiecie, prawda, bo nie wiadomo, czy na Ziemi nie zostało to z, z jakichś innych, powiedzmy, planet y, przeniesione. Przyniesione. Tak. No ale wracając do samej budowy cząsteczki, okay. bo to jest istotne, a chciałbym kilka słów powiedzieć na temat samego odkrycia tego DNA, kiedy ono miało miejsce i jakie, jakie ono wywarło, jaki wpływ wywarło na biologię. Właśnie tak jak wspomniałeś, fizyka tutaj odgrała istotną rolę. Można powiedzieć, że e, dzięki e, no, potężnej nauce, jaką jest właśnie fizyka, jest najściślejszą z nauk przyrodniczych, prawda? E, I wypracowała na sobie takie narzędzia, które pozwoliły właśnie stworzyć właśnie współczesną technikę i to e, bardzo e, o bardzo rozwiniętą technikę bardzo zaawansowaną. Ale wracajmy do tego. Okazuje się, że wpływ fizyki jest również i na inne dziedziny wiedzy, a szczególnie właśnie interwencja fizyki w biologię y, można powiedzieć, że przerzuciła, przestawiła biologię na zupełnie nowe tory. Przedtem można oczywiście w grubym uproszczeniu powiedzieć z punktu widzenia fizyka, że przed odkryciem cząsteczki DNA, przed odkryciem właśnie kodu genetycznego to się odbyło w latach 50. XX wieku, czyli zeszłego stulecia. Ja jeszcze tylko chciałem dodać, że odkryliśmy, że jest taki kod, natomiast jeszcze ciągle badamy o czego się no, służą konkretne... Tak, ale już nauka tak mhm. się rozwinęła właśnie genetyka ta molekularna, bo to tak się nazywa obecnie że dzisiaj już dużo wiemy, ale jeszcze olbrzymiej ilości nie znamy w tej dziedzinie. W każdym razie te pięćdziesiąt parę lat, które upłynęły od czasu odkrycia cząsteczki tego kodu genetycznego, pchnęły na naukę, na, właśnie na naukę biologię, na nowe tory, bo tak jak zacząłem mówić, że poprzednio biologia głównie zajmowała się klasyfikacją że taki motylek ma takie skrzydełka, że ten należy do kapustnika, ten jest jeszcze jakimś tam innym. I głównie to była to było nauka, która w pewnym sensie, ktoś się wyraził w ten sposób, że to była nauka podobna trochę do zbierania znaczków, do właśnie kolekcjonowania, ustalania, kolekcjonowania właśnie gatunków. Nowych, nowych, nowych gatunków, znaczy odkrywanie Y, jakichś tam gatunków i przyporządkowywanie tych gatunków do odpowiednich grup y, biologicznych. Czyli to było coś podobnego do zbierania znaczków, można tak powiedzieć, w przesadzie oczywiście dużej, Zielniki bo nie wiedzieć, ulega wątpliwości, że... że biologia olbrzymie postępy zrobiła wcześniej. Tym niemniej, tym niemniej, y, y, w skrócie, w uproszczeniu można tak powiedzieć, a dzięki właśnie odkryciu kodu genetycznego, biologia zaczęła mieć takie możliwości, że sama mogła, znaczy nauka biologii mogła wpływać na budowę innych organizmów i samych tych, które już na Artura wcześniej, prawda, no, ustanowiła, utworzyła. I to, to jest takie kapitalne znaczenie, po prostu o ile, można tak powiedzieć, wiek dwudziesty nawet dziewiętnasty to były lata fizyki, można powiedzieć, odkryć fizyki, i one głównie kształtowały naszą cywilizację. O tyle wiek XXI należy się spodziewać, to będzie wiek biologii czyli wiek, w którym będziemy mogli na poziomie molekularnym zaplanowywać i zmieniać. I leczyć choroby również y, organizmów żywych, czyli będziemy właściwie mówiąc pewną przesadą, że człowiek staje się równym, równy tym mitycznym bogom, prawda? Twórcy, którzy, tak, którzy mogą ingerować i tworzyć coś, co było dotychczas uznawane za domeny Boga, czy Bogów. No to nie jest aż tak łatwe, <śmiech> oczywiście się ale się mówi. Ale ciągle, co w nie, tym wiemy, jest, ciągle nie wiemy tak naprawdę, do czego służy ten, ten niektóre elementy, prawda tylko odkrywamy jakieś... No i, i poza tym, jak to? Przecież w każdej komórce, tak? Komórek ma człowiek, no, kilkanaście milionów pewnie, albo i więcej. I teraz jak zmienić kod w tych wszystkich komórkach? No, to no nie, jest... znaczy we wszystkich tych jednego typu powiedzmy. Jeżeli powiedzmy jest jakiś, jakieś uszkodzenie genetyczne albo coś właśnie jest zaprogramowane, natura też nie jest tak w pełni doskonała, bo niektóre właśnie elementy tego kodu genetycznego są błędnie, że tak powiem, zaprogramowane, które powodują później występowanie jakiejś choroby dziedzicznej. No ale to błędnie z naszego punktu widzenia, tak? No oczywiście, jeżeli ktoś na przykład ma e, wrodzoną białaczkę, mm -hmm, no to, tak. to, to, to to jest niekorzystny, prawda, e, gen, który trzeba naprawić, który można będzie w przyszłości za pomocą kodu genetycznego, wpływania na kod genetyczny. Oczywiście już tych, na poziomie tych komórek e, takich rozrodczych, bym powiedział. Mm -hmm. No można będzie zaingerować w tym miejscu. Konkretnie trzeba będzie wiedzieć dokładnie, gdzie to jest, i naprawić ten kod genetyczny. I dalej cały organizm jest taki sam, ale już nie ma tej wady. prawda? Czyli w pewnym sensie jest możliwość poprawiania, poprawiania Boga, no mówiąc w cudzysłowie Aha. oczywiście, że jest to poprawianie stwórcy do pewnego stopnia, jeżeli uznamy, prawda, że natura jest tą, tą stwórcą, prawda? tym stwórcą. No, słyszymy ciągle właśnie te doniesienia na temat DNA, na temat tego, za co odpowiada kolejny tam jakiś fragment tego DNA. Mm -hmm. I dowiadujemy się na przykład, że człowiek, kod DNA człowieka i małpy, to tak naprawdę nie bardzo wiele się różni, tak? No właśnie, ale to jest, to jest inne z kolei zagadnienie, <śmiech> <śmiech> prawda? Um... Czyli taka naprawdę niewielka różnica powoduje jednak olbrzymie zmiany i to, to może znaczy, być też niebezpieczne. Świadczy prawda? o tym, że teoria ewolucji jest prawdziwa, że to co tam niektórzy starają się zaprzeczyć ewolucji, mhm. teorii ewolucji, to, to tu mamy tysiące, jeżeli nie więcej, nie setki tysięcy dowodów na to, że ta ewolucja miała miejsce. No i najlepszym dowodem właśnie na to jest właśnie to podobieństwo DNA człowieka i, i małpy wywodzą się z tego samego przodka, co tam dużo mówić. Mhm. Ale też ciekawe rzeczy pojawiają się takie doniesienia o tym, że na przykład już o tym kiedyś mówiliśmy, że yy, można odblokować kod, który odpowiada za nieodrastanie członków. O właśnie, no to, to jest, jest też fantastyczna prawda? rzecz, prawda? Weźmy wątrobę, która się psuje po pewnym czasie u każdego człowieka z wiekiem. E, to można, e, można wprawdzie wątroba ma własności regenerujące, ale można by było ją tak y, zaprogramować, żeby ona już się odnawiała w formie y, takiej jak, jak była w młodości. I nie tylko wątrobę, ale i inne organy powiedzmy, odrastałyby włosy już by przestały siwieć, prawda, tylko by sta stawały się z powrotem gęste i, i mhm. piękne, jak, jak to ktoś miał powiedzmy w przeszłości, a szczególnie panie to by zainteresowało. No bo, <śmiech> tylko <śmiech> bo pytanie byłoby. Tylko pytanie, czy to. Wynika, czy to wynika z błędu natury, że, że tak wymyśliła, że, że nie odrastają nam te organy? Czy to jest wynik ewolucji? Czy... No więc po prostu niektórzy twierdzą, ci którzy pracują nad tymi zagadnieniami związanymi z dziedziczeniem i potomstwem jednego, prawda, jednego pokolenia po drugim, Mówią, że tak właśnie powinno być, że żeby móc, że tak powiem, żeby natura biologiczna, że organizmy biologiczne, że mogły być coraz doskonalsze i mogły być coraz bardziej dostosowane do życia. To musi jeden, znaczy się, muszą ginąć stare organizmy, a na ich miejsce powstawać nowe, które się na nowo dostosowują do otoczenia. I stąd to wynika, że po prostu można tak powiedzieć, że natura nie dba o pojedynczą członka gatunku, tylko cały gatunek dba o. O to, żeby się rozwijał cały, cały gatunek. Natomiast to, że tam ktoś zginie, czy umrze, czy zostanie pożarty przez coś mniejszego, no tak. to, to nawet jest z punktu widzenia ewolucji jest skazane. To jest tak zwany... Nie wiem, oczywiście nie należy tego przenosić do polityki czy do, do życia społecznego, bo było, były takie pomysły, pomysły, tak. pomysły no, przykład Hitler, który uważał, że, że Niemcy są tym najwyższym gatunkiem i w związku z tym inni powinni być pożarci w pewnym sensie, oczywiście mm, mówię mm. z pewną przesadą, On mówił wyraźnie, że, że tamtych trzeba niszczyć, Polaków na przykład, Żydów, trzeba po prostu wyeliminować życia, bo naród panów, naród ten najbardziej e, prawda, rozwinięty pod względem... Powinien dominować. Powinien tak? dominować, bo to jest zgodne z naturą, prawda, z wolą Boga i dlatego hitlerowcy mieli na mm -hmm. swoich tych ale chciałem... gothmit uns na, na, na swoich no znakach, ubraniach, tak? Na pasach, na chyba. pasach. Mm -hmm. Ja chciałem spytać, no bo y, możemy teoretycznie zmienić, a jakby to miało w praktyce wyglądać? Czy to nanotechnika miałaby zastosowanie do zmiany takiego kodu genetycznego? Oczywiście, jak najbardziej, bo widzisz właśnie nanotechnika to jest y, dziedzina y, która których wykorzysta w których te... się, wykorzystuje się manipulacje już tym na poszczególnych atomach. Mm -hmm, no Czyli właśnie. można jak gdyby wziąć atom, pojedynczy atom, usunąć go z jakiejś tam cząsteczki i, tym samym i zmienić ten kod. Tak? I zmienić w mm -hmm. ten sposób kod. No właśnie, mm -hmm. to idzie w tym kierunku i, i na tym polega cały, cały dowcip. Prawda, dlatego Dlatego, dlatego właśnie e, tak, e, to e, w takim kierunku i dlatego się rozwija przede wszystkim te dziedziny. Na pewno nanotechnologia w ol, olbrzymi sposób pomoże biologii tutaj i i trudno już mówić, bo w tym stanie biologia już staje się nauką, już bardzo ścisłą już wtedy, prawda, mm -hmm. staje się nauką podobną do fizyki. No i zbliżają Właśnie, się te nauki właściwie. No, tak, można powiedzieć, że, że biologia z pewnym, po pewnym czasie, tak jak chemia, została wchłonięta w fizykę i właściwie chemia jest częścią fizyki obecnie. Mówię głównie o chemii teoretycznej, o chemii tej matematycznej, bo jest taka dziedzina. To właśnie nie można odróżnić chemię matematyczną od fizyki w danej, danej dziedziny, czyli budowy atomu. Podobnie będzie i z biologią, prędzej czy później. Mhm. Czyli co, trzeba było taką rurkę nano, zatrudnić do tego, żeby poprzekładać coś, tak? Czy coś pousuwać? O, o, coś w tym rodzaju, mhm. taką kapilarę powiedzmy, która... No ale to mielibyśmy dopiero, dopiero jedną komórkę. Byśmy mieli taką, tak? A wystarczy, a później można ją namnażać, no tak. wiadomo, że biologia tylko na tym właśnie polega, że z jednej komórki namnaża miliony, miliardy. Na postępie geometrycznym, dając pożywki, można, można to już biologowie mhm. wiedzą dobrze, jak takie rzeczy się robi, prawda? Ja jako fizyk to w, w mniejszym stopniu znam te techniki prawda, namnażania na przykład biologicznych jakichś mhm. komórek. Tu warto by było zaprosić jakiegoś Biologia, bo biologa, który by dużo więcej opowiedział na temat samych techniki biologicznej prawda, na temat y, tych aspektów biologicznych, bo też są fascynujące po prostu. Te hmm. zagadnienia są niesamowite. No i są jeszcze filozoficzne aspekty, A, bo przecież trzeba by się zastanowić. też. No powiedzmy, że mamy taką zdolność, żeby zmienić kod DNA tak, jak chcemy. No to jest jeszcze oczywiście daleka przyszłość, ale wyobraźmy sobie, że mamy taką możliwość. No to jak? To zrobić, jak ma wyglądać ten człowiek w przyszłości? Czy, czy, czy no niekoniecznie człowiek, ale jakiś no, twór, ktoś... prawda? Doskonały. Co chcemy stworzyć? No. No, oczywiście. Żeby nie doszło do tego, tak jak z jakimś tam legendą, że właśnie człowiek chcąc, chcąc poznać wiadomości z drzewa. Tak. Dobre, dobrego i złego. No to, ale to mówimy o ludziach. Doprowadził jakby... do, do zagłady ludzkości na przykład, bo tak też może być. Bo, bo mówimy o, o, zmianie, innym o zmianie kodu DNA od człowieka, prawda? Ale możemy zmienić kod genetyczny rośliny i wtedy ta roślina będzie na przykład rosła od razu z oknami i to będzie dom, o właśnie to. Z rośliny, tak, tak. baobab, który będzie od razu I na domem. Na pewno prawda? w takim w środku domu by miejsce. człowiek dużo lepiej się czuł. <śmiech> na pewno by się lepiej czuł, ale żeby nie było tak różowo, to wszystko nie jest takie proste. Ostatnio na wykładzie się dowiedziałem, że od parunastu lat próbowano wprowadzić do roślin. Yy, geny ba bakterii, które żyją w brodawkach roślin motylkowych, odpowiedzialne są za przemianę azotu atmosferycznego na azot przyswajany dla roślin. Yy, Uniknęłoby się wtedy olbrzymich ilości nawozu, które są stosowane, yy, i nawet udało się wprowadzić coś takiego, tylko okazało się, że taka roślina z tym genem nie chce rosnąć, bo ta przemiana wymaga tyle energii, że już nie starczy na inne przemiany w organizmie. Więc y, po pierwsze nie do końca wiemy jeszcze, jak to wszystko zmieniać i z tym są duże problemy. A po drugie, nawet jak już będziemy wiedzieli jak, to jest problem, w którą stronę to zmieniać, żeby ta zmiana nie okazała się potem dla nas niekorzystna. Mhm, mm mhm, mm No jest bardzo słuszne stwierdzenie, to co pan powiedział. Rzeczywiście tak y, trzeba, można tak powiedzieć, że tym takim najdoskonalszym... Y, Teoretykiem, komputerem, który to właśnie naprowadza, tą biologię na właściwe tory, to jest sama natura, prawda, która właśnie. wypróbowuje mm -hmm. cały szereg możliwości w praktyce po prostu. I te, które I są najbardziej ten, który... odpowiednie, mm -hmm. są akceptowane, że tak powiem, przez, przez naturę, przez przyrodę i eliminowane osobniki na przykład słabsze, tylko zostają te, które mogą przetrwać. Jest to okrutne z punktu widzenia naszej moralności ludzkiej, prawda, ale tak niestety, tak natura działa i to niektórzy uważają, że wejdę na te tory filozoficzne, że to jest dowodem właśnie na to, że Bóg nie istnieje, prawda, że, że jeżeli tak jest, prawda, że, że stworzył coś takiego, no to a jest, jednocześnie miałby być nieskończonym dobrem, no to jak to pogodzić to dobro z, tym, z, tym, z tymi zabójstwami, które mają miejsce no tak, w całej prawda. przyrodzie, prawda? Na, na porządku dziennym człowiek, żeby jeden organizm żeby mógł się rozwijać, musi pochłonąć i inny, bo inaczej no, stąd nie, się nie będzie jak, rozwój prawda? właściwie. Tak, no, no właśnie, mhm. więc e, czy nie mógł inaczej, jeżeli jest wszechmocny, prawda? Czyli żeby człowiek odżywiał się wyłącznie <laughs> światłem słonecznym na przykład, tak? O na przykład mhm. może w przyszłości coś takiego właśnie człowiek jako no, ale może właśnie taka istota miałaby największe szanse przeżycia i, i, i funkcjonowania na ziemi która jest... by odżywiała się nie innymi organizmami tylko właśnie na I nie przykład... tylko na ziemi prawda tak, wtedy tak, mogłaby no właśnie i dalej w kosmosie Jest taki ślimak który jest w stanie w jedząc rośliny, wbudować je w swoje ciało i wtedy korzystać z energii słonecznej. Tylko ta zmiana nie jest u niego przekazywana na kolejne pokolenia. No właśnie, a propos budowywania jakichś właśnie atomów w ten kod genetyczny. Obecnie na przykład jest bardzo owocna metoda, która dopiero w ostatnich latach została odkryta, metoda badania mózgu za pomocą właśnie znaczonych, no w pewnym sensie znaczonych cząsteczek, które świecą, które świecą. No i za pomocą światła z kolei można pobudzać niektóre neurony, właśnie zmieniając kod genetyczny samego neuronu tej komórki. Można pobudzać zamiast i to bardzo precyzyjnie, bo dotychczas to się robiło w ten sposób, że się nakłuwało sądami pewne obszary mózgu, igłami taka dosłownie. To bardzo ingerencja drastyczna. Tak i, i nie zawsze się trafiało tam, gdzie trzeba. A tu można precyzyjnie trafić właśnie w określony, określony neuron, określony neuron, który i prześledzić na przykład drogę mózgu, drogę mm -hmm. impulsów elektrycznych, które są odpowiedzialne za na przykład to, co jest marzeniem obecnie, żeby wykryć w jaki sposób powstaje świadomość w ogóle. Dlaczego? To jest następne zagadnienie, które wyzwanie dla nauki, które można powiedzieć jest porównywalne albo dużo ważniejsze nawet niż sam, od, samo odkrycie oczywiście kodu gena, DNA czy innych olbrzymich odkryć, które miały miejsce kiedyś w przeszłości. Ale no to wszystko tworzy podstawy do kolejnych badań, do kolejnych. Oczywiście, do że rozwodu. najpierw trzeba było odkryć mm -hmm. kod genetyczny, żeby później można było się zabrać za zagadnienie świadomości. I tak samo Marconi kiedyś musiał wymyślić fale elektromagnetyczne. Nie wiem, czy to Maxwell, tak? Odkryć. Maxwell odkryć. tak? odkryć, powiedzieć, że to się do niczego nie nadaje, <śmiech> żebyśmy teraz mogli <śmiech> również rozmawiać się i komunikować. I to, tak. to, to nie, niesamowite przynosi skutki, takie odkrycie, które nie wiadomo, co spowoduje w przyszłości. Prawda? Tak samo z tymi nano y, rurkami. Do... Tak. Najpierw były te fulerony odkryto, prawda? No to taka jak gdyby zabawka, że odkryto ciekawostkę, że atomy węgla mogą się tak łączyć, że tworzyć cząsteczkę w postaci piłki mhm. kulistej takiej ze 100 ileś tam cząsteczek, prawda? E, atomów węgla. No i to, no to no, fajne, no, fajne, no takie kuleczki tam się kula. Okazuje się, że to zapoczątkowało całym, całą dziedzinę nanotechnologii. A możliwości nanotechnologii są olbrzymie, dosłownie. No cóż, to skończymy już tak. dzisiaj na tym, bo ty pędzisz do, na Politechnikę, tak? Tak, tak, tak. Na wykład. Mhm. Bardzo dziękujemy, że dzisiaj troszkę wcześniej, ale bardzo ciekawie jak zwykle i zapraszamy częściej. Dziękuję również Markowi Mazurkiewiczowi Dziękuję. i do usłyszenia w kolejnych audycjach, które można znaleźć na www.nauka.evt.pl .pl. Zapraszamy również do komentowania y, naszych audycji. Można to zrobić y, albo pisząc na adres borysmałpa.vt.pl, albo bezpośrednio właśnie pod notatkami do audycji. Dzisiaj również będą takie notatki. Z Wikipedii pożyczymy sobie tutaj y, zdjęcia, skopiujemy. Bo no, trzeba nie przyznać, się... że Wikipedia tutaj dużo daje. Tak. Tak. No ja właściwie tutaj na wszystkich testuję, kto przyjdzie do studia, czy, czy jest jakiś błąd w Wikipedii. Aha. Bo wszystkim takie jest ogólne pojęcie, że Wikipedia to taki zbiór jest takich... No... Nie, a tu to osobiście nie zauważyłem. No właśnie, właśnie. I to każdy potwierdza, że właściwie no to jest dobra definicja, tak. tak. Może zbyt ogólna właśnie, tak jak ty też powiedziałeś, że to jest... No ale musi taka być. Nie no... może być zbyt szczegółowa. No, no Bo trzeba chodzi? zaznaczyć, że to co przeczytaliśmy, to jest tylko krótki wstęp. Dalej jest opis całego związku już dokładnie. A, no tak. Tak, no bo to Dobrze na zasadzie by takiego drzewka właśnie... tworzone, że na, na początku te najważniejsze ogólne informacje, a potem się rozbudowuje. Tak? Dobrze było jeszcze w, w Wikipedii prawda, rozwinąć temat y, o, o te zagadnienia takie znaczeniowe. To znaczy, jakie to ma znaczenie, jak to dla przeciętnego e, mm -hmm. odbiorcy taki, można spopularyzować, mm -hmm. prawda, to, e, żeby to nie miało charakteru takiego tylko suchego, który jest e, oczywiście wymogiem podstawowym, ścisłość, ale oprócz tego warto by było bardziej yy dodać do tego pewne takie, taką obudowę, że tak powiem zaciekawiającą tematem. Tylko tutaj niestety trzeba uważać na Wikipedii, dlatego, że coś takiego jak doniosłe odkrycie, Yy, taki zwrot w ogóle nie ma prawa by tu na Wikipedii. A no właśnie. No Bo... to jest może akurat sprzeczne, co ja powiedziałem. Może akurat Wikipedia, mm -hmm. jest to może wiki, tak. Wikipedię bis zrobić. Można, tak. który, można, prawda. Ale można tutaj dodać część takich informacji, właśnie znaczenie, odkrycie coś takiego I Jakieś myślę, że coś zatytułować wik Wikipedia bis, żeby ci się, prawda, ściśle podchodzący do zagadnienia nie nie, nie, że tak powiem, no, ale to też można się Można no. książkę na podstawie. To znaczy tych można materiałów. w tym, tylko trzeba uważać właśnie, żeby nie popaść w takie chwalenie bez, bez pokrycia jakby. No, no nieraz być, tak bywa, tak. Że znaczenie było istotne, dlatego że na tej podstawie na przykład dokonało tego, tego, tego, tego i tego. Kolejne fakt. Ja myślę, że w pewnym sensie każdy popularyzator musi trochę przesadzić, żeby zaciekawić. Bo, no ale rzeczywiście można nawet tej przesadzie, okaże się, że w przyszłości to nie było żadna przesada, prawda? Albo odwrotnie. Albo, a nieraz balon <grych> <grych> po prostu, który pękł ni stąd, ni zowąd, prawda? Okazało się, że całkowicie fałszywe były przewidywania. Też tak może być, ale bez tych właśnie emocjonalnego podejścia do tego, ta nauka byłaby zbyt e, sucha i, i mało mhm. ciekawa, bym powiedział, niestety. No, to już Tylko dla znawców. Kończymy po raz drugi w takim razie. Dziękuję bardzo za wizytę Dzięki. i zapraszam Dzięki. do słuchania audycji na naszych stronach fvt.nauka.fvt.pl e,